W fabryce zatrudniającej kilkadziesiąt osób postanowiono wprowadzić nowy plan emerytalny. Każdy pracownik będzie zobowiązany płacić 10%, a resztę płacić będzie firma. Jest tylko jeden warunek. Wszyscy pracownicy podpiszą, że wyrażają zgodę na ten nowy plan emerytalny. Wszyscy zgodzili się i podpisali, oprócz Janka. Jego superwajzor i koledzy namawiali go, prosili go, próbowali codziennie. Janek nie ustąpił. Nie podpisze. To nie jest dobre, to nie jest dla mnie, powtarzał uparcie Janek. Wreszcie właściciel fabryki poprosił Janka do swojego biura. Słuchaj Janku, powiedział właściciel. Tu jest nowy plan emerytalny dla ciebie do podpisania. Podpiszesz to teraz, albo nie macie tu więcej. Możesz iść do domu. Jesteś zwolniony. Janek podpisał natychmiast. Przed wyjściem Janka z biura właściciel zapytał, czy możesz mi powiedzieć, dlaczego wcześniej tak długo nie chciałeś podpisać, a dzisiaj podpisałeś natychmiast? Janek odpowiedział, nikt wcześniej nie wytłumaczył mi tego, tak jasno i wyraźnie w liście apostoła Pawła do Kolosan rozdział 1, wiersze 15-16 czytamy On, Chrystus, jest obrazem Boga niewidzialnego pierworodnym wszelkiego stworzenia ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko co jest na niebie i na ziemi rzeczy widzialne i niewidzialne czy to trony, czy panowania czy na ziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Chrystusa i dla Chrystusa zostało stworzone. Wyjedziesz na Hawaję, popatrzysz dookoła, wszystko przez Chrystusa i dla Chrystusa zostało stworzone. Wyjedziesz na Alaskę, wyjedziesz na górę, spojrzysz wokoło, wszystko to przez Chrystusa i dla Chrystusa zostało stworzone. Wyjdziesz z domu w wieczór, gdy ciemno, Popatrzysz na niezliczoną ilość gwiazd i planet. Wszystko to przez Chrystusa i dla Chrystusa zostało stworzone. Mieszkasz w domu, w cieple, w komforcie. Czy wiesz, że masz to wszystko dzięki Jezusowi? Jeździsz samochodem. To wygoda i ułatwia życie. Czy wiesz, że masz to wszystko dzięki Chrystusowi? Ubierasz się ładnie. Uwielbiasz piękne stroje. Czy wiesz, że masz to wszystko dzięki Jezusowi? Jesz przeróżne smakołyki, słodkości i przysmaki. Czy wiesz, że masz to wszystko dzięki Chrystusowi? Na początku Ewangelii apostoła Jana czytamy Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Nie uczynimy błędu, gdy przeczytamy to w ten sposób. Wszystko przez niego powstało a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Wszystko powstało przez Nie, czyli przez Słowo Boże. Wszystko powstało przez Niego, czyli przez Chrystusa. Czy widzisz to? Czy rozumiesz to? A może jest to nadal tak skomplikowane dla Ciebie, jak skomplikowany był nowy plan emerytalny dla Janka? Nagle Janek zrozumiał i podpisał natychmiast Być może następne słowa Chrystusa zrozumiesz jasno i wyraźnie I przyłączysz się do Niego i do Jego nowego planu emerytalnego Który zaczyna się już dzisiaj i trwa wiecznie W Ewangelii Świętego Łukasza rozdział 19, 126 26-27 Chrystus mówi przypowieść Powiadam wam, iż każdemu kto ma będzie dane. Temu jednak, który nie ma i to, co ma, będzie odebrane. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, bym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. Zapraszamy! Również w imieniu Ani, Józefa Lupa. A co dzisiaj w audycji? Spotkanie z Markiem to kolejny fragment Ewangelii według zapisu św. Marka i prezentacji Henryka Dedo z Głosu Ewangelii w Warszawie. Giętuś, część pierwsza, to reportaż z Polski, dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź z nagrodami, również radiowe studium biblijne, muzyka, śpiew, a za moment utwór muzyczny, który wprowadzi nas w atmosferę słuchania. Są wypowiadane bardzo różne opinie na temat Jezusa. Jedni chcą w nim widzieć wspaniałego nauczyciela. Inni oświeconego guru, który kilkanaście lat swojego życia spędził w Tybecie. Jeszcze inni powiadają, że był pierwszym rewolucjonistą. Kim jest Jezus? Jak możemy dowiedzieć się tego, kim jest naprawdę? Prawdziwą wiedzę zdobywamy przez studiowanie poznawanie prawdy. Jedynym godnym zaufania źródłem historycznych informacji o jego życiu są Ewangelie.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 Jezus jest większy niż myślisz. On jest wieczny. Apostoł Jan stwierdza, że słowo, czyli osoba Jezusa, nie była od początku, ale na początku. Na początku czasu, przestrzeni, świata, wieczności, historii. On, Jezus już tam był. On jest wieczny. Platon pisał, że ma nadzieję, że pewnego dnia Logos przyjdzie od Boga i powie, o co w życiu naprawdę chodzi. Jan, który najprawdopodobniej czytał Platona, rozpoczął swoją Ewangelię od greckiego Logos, które przyszło od Boga. I jest to żyjące Logos. Bóg odsłonił swoje serce i myśli, przysyłając do nas żywą osobę, swojego Syna. Słowo, które na początku było z Bogiem, jest żyjącą osobą, ale jest kimś więcej, jest żywym wyrazem tego, co jest w Bożym umyśle. Ale to nie koniec. On jest żywym wyrazem tego, co jest na Bożym sercu. Ale to nie wszystko. Jezus jest Sercem jedynego Boga Wszechświata. Bóg odsłonił siebie w Jezusie. Chcesz wiedzieć, jakie są myśli Boga? Słuchaj Jezusa. Chcesz poznać wolę Boga, to czego On chce? Słuchaj Jezusa. Chcesz wiedzieć, co znajduje się w sercu Boga? Słuchaj Jezusa. Jezus jest dokładnym objawieniem tego, co znajduje się w umyśle, sercu i woli Boga Ojca. Jezus uczynił Boga widzialnym, poznawalnym, rozpoznawalnym dla nas. Jezus nie doznał żadnej zmiany osobowości. Za czasów apostoła Jana był taki sam jak na początku wszechświata. I taki sam będzie na końcu ludzkiej historii i przez całą wieczność. Jezus Chrystus, wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Ten, który swoim słowem powołał wszystko do istnienia i przekształcił Ziemię z bezkształtnej, pustej, pogrążonej w chaosie i ciemności otchłani, we wspaniałe miejsce, które nazywamy naszą planetą. Ten sam Bóg dziś posiada tę samą moc, dzięki której może przemienić moje i twoje życie. Ten, który zaproponował ucieczkę przed swoim sądem, potopem, dzięki Arce, dziś proponuje ci ucieczkę przed nadchodzącym gniewem i sądem, tą ucieczką jest krzyż. Ten, który powołał Abrahama z ur, obiecując go błogosławić, jeśli wierze, będzie go naśladował, jest tą samą osobą, która dziś powołuje nas do wyjścia ze świata złych wartości i obiecuje błogosławić nas, jeśli wierze, za nim pójdziemy. Ten, który wyzwolił Izraela z niewoli Egiptu, dziś uwalnia ludzi z niewoli grzechu i buntu. Ten, który podniósł prostego pasterza Dawida do godności potężnego króla, Dziś jest tym, który umieszcza swoich ludzi w miejscu autorytetu, szacunku i przywództwa. Ten, który odpowiedział na modlitwy Eliasza i zesłał ogień na ziemię, a później deszcz po trzyletnim okresie suszy, jest tą samą osobą, która dziś odpowiada na modlitwy. Czy Ty go znasz? Czy Ty go znasz, jak Adam znał go jako ukochanego ojca? Tak jak Ewa, która znała go jako tego, który dał jej dom? Tak jak Noe, który znał go jako wybawcę z kataklizmu potopu? Czy znasz go tak jak Abraham, który znał go jako przyjaciela? Tak jak Mojżesz, który go znał jako wybawcę? Tak jak Daniel, który znał go jako pogromcę lwów? Tak jak Maria Magdalena, która znała go jako tego, który zerwał pęta jej niewoli? Tak jak Marta, która znała go jako tego, który dotrzymuje swoich obietnic? Tak jak Łazarz, który znał go jako zmartwychwstanie i życie? Tak jak ślepy Bartymeusz, który znał go jako światło świata? Oczywiście, ty i ja również możemy go znać. Żywa osoba, żywy Logos, Jezus Chrystus, którego apostoł Jan mógł słyszeć, widzieć, dotykać, była tą samą osobą w najbardziej odległej przeszłości i będzie tą samą osobą w czasach, które nadchodzą. Nie ma jednego Boga w Starym Testamencie, a drugiego innego w Nowym Testamencie. On jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Co więcej, ty i ja możemy Go poznać. Drogę. Wszechmocny głos wskaże Ci drogę Wschodzące słońce otwiera bramy Królestwa Wieczności Wszechmocny głos wskaże Ci drogę Tak! Wszechmocny głos wskaże Ci drogę Wschodzące słońce otwiera bramy Królestwa Wieczności Ślady Twoich stóp niewidoczne, ukryte przez te krzewy, które ranią serce P. Dla ciała niewidoczne, dla duszy przejrzyste Pojmani w labiryncie zła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 Przeskoczaste krzewy, które ranią serce P. Dla ciała niewidoczne, dla duszy przejrzyste Pojmani w labiryncie zła, z dala.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 Przypomnę, że nagrodami są film Jezus, którego treść jest wiernie oparta na Ewangelii świętego Łukasza. Film ten został przetłumaczony na ponad tysiąc języków świata i niemalże na wszystkie dialekty językowe. Nigdy w przeszłości i nigdy dotąd nie było filmu, który byłby oglądany przez tak dużą ilość ludzi. Film ten był oglądany nawet przez dalekie plemiona w Afryce czy Brazylii. Nadal w każdym roku film Jezus ogląda ponad 200 tysięcy ludzi. Jeśli jednak należysz do osób, które jeszcze nie oglądały tego filmu, może jest to ostatnia oferta i specjalne zaproszenie. Drugą nagrodą jest film Objawienia Maryjne. Jest tam mowa o przyszłości świata i dokąd zmierza świat. Pismo Święte tłumaczy i objaśnia samo siebie. Przed pytaniem czytam fragment z listu apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 5, wiersz 19. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Pytanie, w jaki sposób? Ten grzech nieposłuszeństwa można usunąć raz i na zawsze. Szukając odpowiedzi czytamy list apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 6, wiersz 16. Przed pytaniem czytam fragment z listu apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 5, wiersz 19. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, Adama,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 Każdy, kto znajdzie odpowiedź, może telefonować na numer 456 3887 456 3887, kierunkowy 708, lub 503 0068 503 0068, albo 931 1401, 931 1401, obydwa telefony, numer kierunkowy 773. Zapraszam do telefonu: 456 3887, kierunkowy 708 lub 503 0068 albo 931 1401 Obydwa telefony, numer kierunkowy, 7:73 uż: Reporta: Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Adam Kalinowski, kościół Zielonych, Świątkowy, Słupsk, Więzienna. Dzień dobry. Dzień dobry. Poprosiłbym dowodziki Dobrze. osobiste. Proszę ze mną, na drzwiłkę. Adam Kalinowski. Dzień dobry, pan Stanisław Dzień dobry. Robię portal sadziowy o kanale. To znaczy Adam miał dwa lata, Janusz najmłodszy miał 9 miesięcy, Sławek miał, był najstarszy, yy, miał 4 lata. Kiedy mi właśnie, to w tym dniu tak yy, cały świat runął, ale od razu, nie, Kiedy, bo właśnie zabrali ich. Nie chcę tu nikogo obciążać, to znaczy byłego męża, który nie żyje w tej chwili. Ale dostał warunek, żeby podjął pracę przez trzy miesiące i byłyby dzieci w domu. No ale niestety nie podjął, dalej pił, robił co mu się podoba, nie? Także ja w tym dniu właśnie byłam na wykopkach, kiedy przyjechałam z wykopków. Troje ich zabrali, tego Janusza najmłodszego zostawili. Także już całkowicie, wtedy to już naprawdę, w tym dniu to już... Ja już, ja już nie miałam życia, ja nie widziałam, ja jako widziałam czarność przed sobą. I koniec. Wzięliśmy dziecko na wychowanie. To po prostu ja tak chciałam. Kiedyś to tak było, że zgłosiliśmy i po prostu nam wybierali. Mówię, co weźmiemy syna czy córkę, a on mówi, a weź sobie co tam chcesz. Dla mnie jest obojętnie to dziecko i to dziecko. No i jakoś wzięliśmy właśnie Adama. Kontakt jakiś tam utrzymywałam z, tym domem, z tymi domami dziecka. Zaczęłam się o, o dzieci starać, także no kilka lat to się tak ciągło. Bo tak jak pisałam do tych domów dziecka, zawsze jakąś tam odpowiedź dostawałam, nie? A kiedy ja się zaczęłam już ubiegać o nich, wtedy szybko sprawę i zaocznie także adopcje poszły. Także, no po prostu, miałam tamte życie przegrane, tak można powiedzieć. No cudowne dziecko, zdolny, Nie ma rzeczy, której on nie zrobił. Nie było rzeczy, której on nie zrobił. Jak pięknie rzeźbił, jak pięknie rysował, no ja chciałam, żeby poszedł w dziedzinie plastyki, no nie, tylko samochody, motory, samochody, motory, tylko to jego interesowało, no. i A jak sąsiadka mu powiedziała, że ty jesteś nie twoja mama, tylko ty jesteś wzięty, to on przyszedł do mnie i mówił, mamo, mamuśka, on zaczyna na mnie mówi, mamuśka, no mamu, nie, ani mamusia, tylko mamuśka, i mówi: mamuśka, ty nie jesteś moja, a ja mówię czemu, bo ty mnie wzięłaś do domu dziecka, ja mówię, że tak, od razu, nie kryłam, tak. A on mówi tak, mamuśka, to nie ta mama, co urodziła, tylko ta mama, co wychowuje. Proszę pana, myślałam, że padnę. kto mu takie coś powiedział? Przecież to małe dziecko, no, no może miał 6 lat, jeszcze do szkoły nie chodził. I zrobił wiaderko, for, forenki, poszedł na Problemy, Boże, ile ja przeżyłam, ile myśmy mu dali, ile ja tłumaczyłam, ile on w tyłek ode mnie dostał, ale to, tylko tak, koledzy, na palcach, już go nie ma, poszedł z kolegami, to ja miałam, Boże, ja mówię, no ja zwariuję, ja Boga kocham, że ja dziewczyny nie wzięłam. W wieku 17-18 lat znalazłem się w Poprawczaku... Mm. I wtedy, pamiętam, po raz pierwszy y, odezwało się we mnie ta świadomość, y, że gdzieś mam y, rodzeństwo, że gdzieś, y, gdzieś tam być może jeszcze żyją moi rodzice. On po rodzicach to odziedziczył. No nie, nie mówmy, że nie, bo tak. Miał po prostu w krwi to. Ile ja się napłakałam, ile ja go prosiłam, ile mąż się nawdeleniował, a on był taki spokojny, mąż to tak. Piął pieniądze, oszukiwał mnie. No i tak, tak to się wszystko zaczęło. Często nie był w stanie odebrać dominiki z przedszkola czy też żłobka, bo, bo był piany. W takim razie ja się od ciebie wyprowadzam. Z tym, że Adam już mi zaczął obiecywać, że on już się zmieni, że, że on będzie się leczyć. Tak. Wyjechał kiedyś do ośrodka, zostawił mi kartkę, że jadę do ośrodka ale wrócił po paru dniach z powrotem. <grym> Także yy, no, nie brałam już na poważnie tych jego obiecywanek. No i po którymś tam razie znowu mówi, że on już wyjeżdża. Nie wierzyłam. Byłam w sklepie, widziałam przez, przez okno, jak był z plecaczkiem, spakowany. No i pojechał. Nie wierzyłam w to, że, że podejmie leczenie, że że będzie dobrze. Czekałam na to, jak za chwilę powróci i, i nic z tego nie wyjdzie. Pojechał, dalej nie wierzyłam. On był w ośrodku przez te parę miesięcy, dalej nie wierzyłam. W ogóle nie, nie dzwoniłam tam, nie przyjeżdżałam, nie odwiedzałam go, ale kochałam. No. Także nie można było powiedzieć, że wymazałam go sobie z pamięci. Nie. Kiedy kończył się czas terapii, kiedy przychodził dzień, kiedy już mogłem wyjść z ośrodka. Moja żona zrobiła mi niesamowitą niespodziankę, gdyż zawitała do ośrodka wraz z naszą córką. O, to był taki moment, w którym nie wiedziałem, co ma z tym zrobić. To był czas, taki bolesny czas, kiedy uczyłem się żyć bez alkoholu. Ten czas trwał gdzieś około rok, może półtorej. Tylko to, że on nie mógł sobie sam też znaleźć miejsca w domu. I, I próbował pójść do szkoły, kształcić się. Później chodził z moją siostrą na kurs tańca. Nie przeszkadzało mi to, aczkolwiek też nie podobało mi się. Myślę, to też nie to, to nie tak. I, i właśnie zauważyłam, że że ten facet szuka wypełnienia. Nie mogliśmy się dogadać i... Tak, i kiedyś powiedziałam idź wreszcie się zapij, bo nie idzie z Tobą żyć. I znowu przełom następny, bo Adam zaczął uczęszczać do... nagle zaczął chodzić często do Kościoła. Zaczyna mówić dużo o Bogu, zaczyna czyta czytać Biblię, on mnie wkurzał. On mnie bardzo wkurzał. Bo robił z siebie świętego, o czym ja wiedziałam, że jego życie było całkiem inne. Nagle świętym nie będzie. I nawet przyszło mi przez myśl pociąć Biblię. Żeby nie czytał. Na no, bo mnie tym denerwował. On nic złego nie robił, ale on mnie tym denerwował. I swoim spokojem. Poszłam do pani psycholog i powiedziałam, najpierw mój mąż był pijakiem, i on chodził na te spotkania i on jakąś, jakieś lekarstwa pił, czy, czy coś, żeby nie pić. A teraz z kolei przeszedł w inną skrajność, bo zaczął częściej chodzić do kościoła. No i pani mi zasugerowała, że zdarzają się takie przypadki, że z jednej skrajności w drugą ludzie popadają. I dobrze by było zacząć chodzić razem z mężem. Spróbować, zobaczyć. Co, co on takiego w tym widzi? No. No i, no i spróbowałam. Ja tutaj, tutaj miałem kolegę, który się budował, który się budował i ukradli mu z budowy windę, bloczek razem z wyciągiem i, i poszedłem mu pomóc ukraść na drugą budowę. I za to, za to dostałem siedzieć na dwa lata. Na dwa lata się tutaj odraczałem rok czasu ze względu na naukę, bo się uczyłem. Później żona drugie pół roku yy, odroczenia na rękę, bo złamała zimą rękę. I, a dzieci były małe jeszcze, to, więc rok czasu się odraczałem. A później już nie było jak się odraczać, więc no, musiałem iść do więzienia za to. W międzyczasie e, miałem ten zaległy wyrok do odsiedzenia. Odraczałem się od wykonania kary. Pamiętam, że mijał czas już tej drugiej odroczki, tego drugiego odroczenia i ja zacząłem trochę panikować, nie chciałem się zgodzić z tym, żeby pójść odsiedzieć ten wyrok. Mówiłem, Boże, tyle mi przebaczyłeś w moim życiu, proszę, niech mi minie ten kielich goryczy. I ciągle nie chciałem usłyszeć tej, tej, tej drugiej części, gdzie Jezus mówi, no nie moja wola, ale Twoja niech się stanie dla mnie to było zbyt odległe, ja próbowałem robić wszystko zacząłem magikować, żeby tylko znaleźć jakieś wyjście z sytuacji poszedłem do adwokata, który dotychczas prowadził wszystkie moje sprawy i mówię, wie pan co potrzebuję, żebym pan napisał wniosek do prezydenta o akt łaski jestem zdecydowany, moje życie się zmieniło ten jednorazowy akt, który przypada w życiu każdego człowieka, myślę, że już, że już chyba może być to jednorazowe dla mnie no ten stary adwokat popatrzył się tak na mnie panie Adamie, w każdym innym przypadku może bym się pokusił ale nie w pana Mówi, niech pan sobie za sprawę recydywa przestępstwo takie dosyć nagminne pospolite, kradzieże z przywłaszczeniem pojazdów samochodowych no zdajmy sobie sprawę to nie jest coś za co można jak łaski, a po drugie E, powiem panu tak, w całej swojej karierze napisałem chyba e, 10 wniosków o aktuach, z czego e, jeden chyba tylko przeszedł, także na 100 przypadków e, ja nie będę tym jednym jedynym. Ale tak jakoś próbowałem zabiegać, walczyć o to, że ten mecenas e, sprawa jest nie do przejścia, ale zrobimy to. Nie obiecuję nic z tego tytułu, ale Napiszemy ten wniosek. Napisał wniosek i liczyłem na to, że to szybko pójdzie. No ale e, mija jakieś tam 7, 14, 30 dni i któregoś dnia w korespondencji dostałem wezwanie do odbycia kary. O! Zagotowałem się cały. Mówię, Boże, to niemożliwe. I tak... E, w tym stanie tak zacząłem rozważać różne sytuacje, różne możliwości I wtedy po raz pierwszy dotarło do mnie no nie moja wola jest tutaj w tym wszystkim najistotniejsza. Gdy Adam przyjechał, to mówili, że jeszcze jeden nawiedzony z Biblią lata po, po zakładzie, po ośrodku, To jaki ośrodek, że cele były pootwierane półwolnościowy, jakiś taki tam, no i tak spojrzałem na niego, taki niski szczupły. Tak za, nie, nie miał postury, a sobie myślę, no taki ciekawy człowiek, bo przeważnie to muszą być tacy postawni, żeby coś sobie zareprezentować, chcąc Biblię mieć w ręku. Nie? No i on pojechał dalej, pojechał do Opatówka, a zostałem w tym Starym bornym. No i ja poszedłem do penitencjarnego, który rozdziela pracę i inne takie rzeczy robi. I mówię do niego, jaka sprawa moja sytuacja w domu, że w domu żona i dzieci, dwoje i Tomek mój jest jeszcze specjalnie troski z synem. Ja muszę pracować, mój, żeby rodzinę utrzymać, nie? Mówi, no dobrze, ale do świnek, bo nie ma innej pracy. Nie? No to mówię, nie ma sprawy. Nie? No i pojechałem do, do Opatówka, tam gdzie był właśnie Adam. I tam w trakcie takiego normalnego codziennego dnia pracy, kiedy przyjechał transport nowych więźniów, usłyszałem, że nawrat pójdzie do Kalinowskiego. A ja nie wiedziałem w ogóle, nie, z kim będę pracował. No, normalni ludzie, tacy jak ja, skazający wszyscy. Nie wszystko normalna, taka, taka codzienność. Spojrzałem się na niego, to był o głowę wyższy ode mnie mężczyzna. No, jakoś tak gdzieś e, bardziej zbudowany. E, sam jestem w takiej wątłej postury, więc e, to było zupełnie jak zaprzeczenie. To, to człowiek, który tam stał, z, który nosił nazwisko, które miałem biologicznie, to niemożliwe, żeby to był mój brat. I pamiętam, ta myśl, to jest twój brat. I sprawdź to, ta myśl tak drążyła moje serce, że ja przez trzy dni, przez następne trzy dni, kiedy pracowałem ze Sławkiem wśród dwóch tysiąca sztuk śwień, bo to akurat była czarnia, Pamiętam, że przyglądałem się jemu i trzeciego dnia nie wytrzymałem w trakcie jakieś tam przerwy w międzyczasie i zaczęliśmy a tam takie podchody robi, mówi tak, a ty jesteś z Szuchowa, nie? A ja mówię, no Szuchowa jestem. A dużo nawratów mieszka w Szuchowie? mówi no ja? No moja rodzina, nie? I moja mama z rodziną, nie? No to krąg się zawęża, sobie myśli, nie? I, I mówi tak, a na jakiej ulicy tam mieszkasz, nie? Mieszkałeś, nie? No ja mu wymieniłem zamkową tutaj, nie? Wojska Polskiego gdzie mieszkam teraz, Długosza, Mówię, no i to wszystko. On tak patrzy się załamał i mówi, a na Dworcowej nie mieszkałeś? Ja migały gały wyszłem, mówi, Adam i Dworcowa, skąd on to zna, nie? I gdzieś po około, nie wiem, to była godzina, może półtorej, może mniej, stwierdziłem, Sławek, ja myślę, że ty jesteś moim bratem. I, i to, co usłyszałem, to to było dla mnie szokiem, pomimo tego, że gdzieś chyba oczekiwałem tej odpowiedzi, ale Sławek mówi, wiesz, po tych pytaniach, które Ty mi zadajesz, ja też tak myślę, że Ty jesteś moim bratem. Słuchali Państwo pierwszej części reportażu Gięduś. Do wysłuchania dalszych losów bohatera dzisiejszego reportażu zapraszam Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień. The czytałem fragment z listu apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 5, wiersz 19. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, czyli Adama, wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego, to znaczy Chrystusa, wszyscy staną się sprawiedliwymi. Pytanie, w jaki sposób ten grzech nieposłuszeństwa, można usunąć raz i na zawsze Odpowiedzi szukamy czytając list apostoła Pawła do Rzymian rozdział 6 wiersz 16 Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo jesteście niewolnikami tego komu dajecie posłuch bądź niewolnikami grzechu co wiedzie do śmierci bądź posłuszeństwa co wiedzie do sprawiedliwości. Powiedzmy to bardziej współczesnym językiem. Czy nie wiecie, że jeśli się u kogoś zaciągacie na służbę, to stajecie się posłusznymi sługami albo grzechu, co prowadzi do śmierci, albo Boga, który prowadzi do życia w sprawiedliwości? Przede wszystkim należy uświadomić sobie, co naprawdę zdarzyło się tam na początku, w raju. Bez tego nie potrafimy ani zrozumieć Ewangelii, ani też odpowiedzieć na pytanie. Niektórzy nazywają grzech Adama i Ewy grzechem pierworodnym. Biblia nazywa ten grzech grzechem nieposłuszeństwa. Nieposłuszeństwa stworzenia wobec Stwórcy. Tam w raju po raz pierwszy człowiek stał się nieposłuszny stwórcy. I od tego aktu nieposłuszeństwa zaczął się początek choroby ludzkiej. Wirus tej śmiertelnej choroby przenoszony jest z pokolenia na pokolenie dziedzicznie. Na przestrzeni wieków różni ludzie obmyślali i obmyślają różne metody i szczepionki, jak ten śmiertelny wirus usunąć. Dlatego mamy tak dużo religii. Każda religia szuka ludzkich sposobów, jak ten wirus usunąć. Ludzie szukają usilnie, ale bezskutecznie. Żadnemu człowiekowi i żadnej religii nie udało się i nie uda się wyleczyć człowieka z tej choroby. Jednym jedynym lekarzem, który może i potrafi usunąć ten śmiertelny wirus i uleczyć jest Chrystus. On, posłuszny Ojcu, może usunąć ten grzech nieposłuszeństwa. Usuwa go wtedy, gdy w posłuszeństwie Jemu samemu przychodzisz i wyznajesz bezpośrednio przed Chrystusem, że i ty skażony jesteś tym wirusem, i prosisz o uleczenie. Jest to jedyny sposób, jedyna metoda na ten najbardziej śmiertelny wirus. Wirus nieposłuszeństwa. W ten sposób odpowiedział na pytanie, w jaki sposób ten grzech nieposłuszeństwa można usunąć raz i na zawsze, odpowiedzią jest grzech nieposłuszeństwa można usunąć tylko krokiem posłuszeństwa, pełnego posłuszeństwa Chrystusowi, co w innych miejscach nazwane też jest wiarą w Chrystusa albo posłusznym zawierzeniem tylko Chrystusowi. Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą. Poznaj żywego Boga, bo jest nauka religii i nauka zbawienia darmo,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 Jakie jest moje miejsce w życiu? To pytania, które na przestrzeni dzieciństwa wielokrotnie zadaje każdy chłopiec i każda dziewczynka. A naszym jako rodziców zadaniem jest dopomóc im znaleźć na nie odpowiedź. Wita Państwa dr James Dobson z Focus on the Family. Istnieje kilka dobrych sposobów na to, by rozbudzić i utwierdzić w dziecku poczucie własnej tożsamości. Wszystko zaczyna się od uświadamiania dziecku przy różnych okazjach, że jest przede wszystkim odrębną osobą, później dopiero członkiem rodziny czy grupy. Mam pewną sprawdzoną już propozycję. Poproście Wasze dzieci, żeby każde z nich wymyśliło swój znaczek czy emblemat, który można będzie naszyć na jego pościeli czy ubraniach. Można też umieścić go na szarfie czy transparencie, który będzie dekorował pokój w dniu urodzin dziecka czy przy innych wyjątkowych okazjach. Dobrze jest także gdy przynajmniej raz w miesiącu mama lub tato z każdym z dzieci spędzają trochę czasu tylko we dwoje. Pozwólmy wtedy dziecku decydować, co będziemy robili. Może będzie chciałoby zagrać z nim w minigolfa czy koszykówkę, pójść na kręgielnię, na lodowisko albo po prostu na frytki czy pizzę. Wszystko jedno. Ważne by było to coś, co wspomaga wzajemny kontakt i zachęca do rozmowy. Naturalnie są także inne sposoby na osiągnięcie tego samego celu, Kolejnym krokiem jest zaplanowanie takich form aktywności, które każdemu dziecku pozwolą wyrazić własną osobowość, pozostawiając z boku jego identyfikowanie się z rodziną. Jeśli pomogą Państwo dokładnie zrozumieć dziecku, kim jest i jakie jest jego miejsce w ustalonym porządku rzeczy, mniej czasu i energii będzie ono musiało poświęcić na zmaganie się z tego rodzaju niepokojem i wątpliwościami. Za uwagę dziękuję dr James Dobson z Focus on the Family. Program zrealizowano w Studiu DR w Wiśle. Nadal słuchamy audycji Wiara i Wolność. Witam również te osoby, które teraz włączyli odbiorniki radiowe i zapraszam na nasze radiowe spotkania biblijne. Mamy dzisiaj komplet. Jest Ania Józef-Lupa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy ich. i Jest też Michał. Dobry wieczór. I tematem naszych spotkań jest Kościół. Tak i dzisiaj, żywy Kościół Jezusa Chrystusa, Kościół, który On założył, Kościół, którego jest kamieniem węgielnym, skałą, Kościół, którego On, Chrystus, jest głową. Chrystus przedstawia nam swój Kościół w taki sposób, abyśmy potrafili zrozumieć strukturę Kościoła, sposób życia Jego Kościoła i cel Jego Kościoła. Zaczęliśmy następny temat, aby zobaczyć, że Kościół Chrystusa ma bardzo wyraźne odbicie w Starym Testamencie ważne elementy Kościoła Chrystusa mają swój początek w czasach Starego Testamentu. Dzisiaj kontynuując temat początek Kościoła w Starym Testamencie, a zaczniemy od tematu, który można by powiedzieć, czy nazwać, czy określić wyjdźcie, odłączcie się. Pan Bóg mówi do swojego ludu w Starym Testamencie i Pan Bóg ten sam Pan Bóg mówi do ludu, do kościoła. Odłączcie się. Od czegoś, odłączcie? Od kogo się odłączcie? Zacznijmy od Starego Testamentu, od Księgi Izajasza, od rozdziału 52 i wiersz 11. Dalej, dalej, wyjdźcie stąd, nie dotykajcie nic nieczystego. Wyjdźcie spośród Niego, oczyście się Wy, którzy niesiecie naczynia pańskie. Jeszcze drugi fragment dla potwierdzenia w Księdze Zdrasza, rozdział 10, wiersz 11. A teraz wyznajcie wykroczenie swoje wobec Pana, Boga, ojców waszych i spełnijcie wolę Jego. Mianowicie odłączcie się od tych narodów obcych i od kobiet cudzoziemskich. Zatrzymajmy się na chwilę właśnie nad czasami Starego Testamentu i o co tam chodziło, kiedy Pan Bóg mówi do swojego ludu od łączcie się, wyjdźcie od nich. Odłączcie się przede wszystkim od kogo, a później może dlaczego. Naród izraelski y, w, był w miejscu, w którym jest dzisiaj, gdzie powrócili po drugiej wojnie światowej i y, jak to jest y, w świecie, był otoczony wieloma innymi y, narodami i a, a, y, te narody wierzyły w innych bogów, miały swoje kulty, miały wielu bogów, miał, powiedział, bożków. Bóg zawsze im mówił, przypominał, żeby nic nie brali i nie kopiowali cokolwiek a, a byłoby związane z ich a, rytuałami, czy też a, związane z, z, z Bogiem a, i żeby nie, nie, nie, nie, nie z Bogiem tamtych narodów. Tak, z Bogiem tamtych narodów. Żeby nie patrzyli na nich, e, zawsze kierowali swoje oczy na jedynego Boga, którym był Bog Jahwe, który jest to Bóg, który wyprowadził i przypomniał zawsze, że ich wyprowadził z ziemi egipskiej. WPNA, Oak Park, Chicago. Ja dzisiaj słyszałem e, bardzo mocne, ale prawdziwe strydzenie. Można czcić fałszywych Bogów w prawdziwy sposób a można też czcić prawdziwego Boga we fałszywy sposób. I teraz mówimy dzisiaj o odłączeniu się. Czy Izraelici w tamtym czasie nie czcili Bogów fałszywych? Słowo Boże mówi wyraźnie, że tak. I często robili to we w, prawdziwy, w prawdziwie, czyli szczerze w to wierzyli. I Bóg mówi, odłączcie się od tych narodów. To znaczy, ja jestem prawdziwy Bóg, ja wam dałem prawo, ja wam dałem mój zakon i wy to wykonujcie. I w ten sposób prawdziwie będziecie mnie czcili. Jeżeli Izraelici nie robili tego, to było w oczach Bożych. Jeżeli Izraelici nie wykonywali a, zakonu Pana, wykonywali prawa mój to nie czcili Boga w prawdziwy sposób. Bywa w fałszywy sposób. Także a, nie ma pośredniego wyjścia tutaj w tej sytuacji. Bóg jest Bogiem, który żąda dlatego, że podał dokładnie prawo i żąda, żeby wypełniać to prawo i właśnie w Starym Testamencie tak było powiedział, żeby się odłączyli od tych narodów, które on zniszczy I zniszczy za to, co czynią i oni, żeby nie tylko nie czynili tego, ale odłączyli tak, się. ale za co zniszczy? za to, że te narody w prawdziwy sposób czciły fałszywych bogów bo to był moloch bo to była asztarte, bo to były inni bogowie, tak zwani bogowie, tak naprawdę to nie byli bogowie, nie? I te narody czciły tych bogów, prawdziwie czciły. Dzisiaj to może jest to wódu, może są jeszcze jakieś inne religie i ludzie prawdziwie czczą jakichś tam bogów, fałszywych bogów, nie? I ja też zauważam jeszcze inny taki a, a, a, taką tutaj a, bożą wolę, że w wyprowadził z ziemi egipskiej, przeprowadził przez pustynię do dzisiejszego, dzisiejszej Judei, czy też dzisiejszego Izraela. I mówi, odłączcie się, ale nie kazał im pójść gdzieś na jakąś bezludną wyspę, czy daleki kraj, gdzie nie byłoby w ogóle żadnych ludzi. On ich wprowadził w te narody, gdzie tam właśnie były. I Izrael miał pełnić pewną rolę. Nie miał kopiować tych narodów, nie miał służyć Bogom tych narodów, miał im pokazać prawdziwego Boga. Dlatego ich Bóg nie wysłał poza gdzieś w, w miejsce, gdzie bezludne, ale wysłał w miejsce, gdzie jest dużo ludzi, gdzie jest właśnie służą Bogom, Bożkom, którzy nie istnieją nawet. Chodziło tam też, żeby to lepiej jeszcze zrozumieć, chodziło o imiona, bo Pan Bóg też w wielu miejscach podkreślał ja mam imię i macie oddawać to cześć, chwalić, wierzyć w imię. A oni oddawali cześć i chwałę innym imionom i to właśnie trzeba podkreślić, bo ktoś powie, no to taki kształt, czy taki kształt, czy taki, taka figurka. To chodziło też o oddawanie czci, uwielbiania fałszywym Bogom, to znaczy Bogom, które miały inne imiona niż ten Bóg prawdziwy. Tak było w Starym Testamencie. Dużo można mówić, bo strasznie dużo, bardzo dużo jest na ten temat napisane i Pan Bóg powtarzał im to często, żeby tego nie robili i na różne sposoby ich doświadczał, gdy to czynili, a oni jednak kontynuowali. I co Pan Bóg robił wtedy? Co Pan Bóg czynił? Bóg tak naprawdę, mówiłeś, że karcił, doświadczał. Bóg tak naprawdę wskazywał przez te skarcanie Wskazywał tą odpowiednią drogę, wskazywał drogę do Niego, aby w końcu przyszli do upamiętania i zwrócili się do prawdziwego Boga, do jedynego Boga, do Jachwy. Tak, i doświadczał ich, a nieraz bardzo boleśnie, bo, bo przecież tyle krwi się prze, przelewało i, i osoby, które czytają Stary Testament pierwszy raz mówią, że trudny jest ten testament, stary testament ponieważ tak dużo krwi się przelewa ale zastanówcie się drodzy dlaczego ta krew się przelewała jaki był główny powód że ta krew się przelewała pierwszym i głównym powodem było oddawanie czci innym imionom nie? nieposłuszeństwo nieposłuszeństwo jego słowu i oddawanie czci nie Bogu. Tem, prawdziwemu Bogu ale innym imionom innym Bogom przez nazywanie ich innymi imionami. Ja w Starym Testamencie, a okazuje się, że podobnie, albo może tak samo jest w Nowym Testamencie. I przeczytajmy fragment z, z drugiego listu Apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 6, wiersze 16-18. do Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego, według tego, co mówi Bóg. Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto to wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan i nie dotykajcie tego co nieczyste, a ja was przyjmę i będę wam ojcem a wy będziecie moimi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Jeszcze dodatkowo przeczytajmy z ostatniej księgi, z księgi Apokalipsy, rozdział 18 wiersz 4. I usłyszałem inny głos z nieba, mówiący Ludu mój, wyjście z niego, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z ich plag nie ponieśli. Może zacznijmy od tego, od wyjaśnienia. O co chodzi, kiedy Pan Bóg mówi, że jestem z wami, jestem waszym Bogiem, będę waszym Bogiem, zamieszkam z wami i oni będą moim ludem, czy też wy będziecie moim ludem. Co to znaczy? No bo chodzi tu o Kościół nowotestamentowy, Kościół Chrystusa. O jakich ludziach konkretnie jest tu mowa, kiedy Bóg mówi a my jesteśmy świątynią Boga żywego, zamieszkam z nimi, będę chodził wśród nich. W Starym Testamencie Bóg wybrał sobie naród wybrany Jego chwała zamieszkała w świątyni. W Nowym Testamencie Bóg mieszka w sercach ludzi Paweł mówi, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką uczynionymi Że Bóg wybrał sobie zamieszkanie człowieka To ludzie są świątynią Jacy ludzie? Są to ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa I przyjęli Jego ofiarę jako całkowicie wystarczalną do, dla zbawienia Uznali Go jako głowę Kościoła Jak Jezus jest głową, tak Jedyną głową tak, to są ludzie, którzy mają być ludem Bożym. A teraz dalej czytamy, wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, nie tykajcie tego, co nieczyste, a ja was przyjmę. Wyjdźcie spośród kogo? E, Pismo Święte wyraźnie mówi, bardzo mocno mówi, że w czasach ostatecznych powstanie Kościół, ale będzie to Kościół odstępczy w innym miejscu Pismo Święte mówi, że to będzie wszetecznica. Jeszcze więcej, Pismo Święte mówi, że ludzie potrafią się zgromadzić i w imieniu pokoju, bezpieczeństwa będą mówili, że modlą się do tego samego Boga. To dzisiaj się dzieje na naszych oczach, kiedy muzułmanie wraz z hinduistami, czcicielami węża, nawet katolikami i protestantami modlą się razem i mówią, że modlimy się do tego samego Boga jednak Pismo Święte mówi całkowicie coś innego właśnie mówi, że będzie taki Kościół odstępczy ale ten Kościół będzie zniszczony, kiedy przyjdzie powtórnie Jezus Chrystus dlaczego? dlatego, że Pismo Święte mówi, że jedyną drogą, jedynym Panem życiem jest Jezus Chrystus tylko do Niego mamy się modlić tylko On jest Zbawicielem to nie Mahomet to nie, nie, nie wiadomo kto nawet nie Jezus, którego przedstawiają różne religie, bo na przykład Świadkowie Jehowi mają Jezusa i mormoni mają Jezusa. Pod tym imieniem Jezus ludzie myślą, że w tym imieniu to już jest prawda, że, że jeżeli ktoś mówi o Jezusie, to już mówi o tym prawdziwym Jezusie. Prawdziwego Jezusa przedstawia Biblia, przedstawia Pismo Święte. Także a, Jezus mówi wyraźnie, ażebyśmy czy to słowo mówi wyraźnie, Bóg mówi wyraźnie, a żebyśmy nie mieli nic wspólnego z takimi ludźmi? Nie mieli nic wspólnego z takim kościołem, który, który czyni coś, co zabrania pismo święte? Także, czy chodzi to, żeby odłączyć się od, od tych ludzi? No, żyjemy w świecie, gdzie musimy kupować, pracować to znaczy nie wolno pracować z takimi ludźmi, nie wolno kupować u tych ludzi, jeśli mają sklepy, czy to chodzi o jakieś inne odłączenie. To znaczy Paweł mówi, że gdybyśmy tak mieli zrobić, jak teraz powiedziałaś, to musielibyśmy całkowicie wyjść z tego świata, to znaczy nie wiem, gdzieś na księżyc chyba. To chodzi o relację duchową a po prostu z, która jest przeciwna Słowu Bożemu. Ja może przeczytam werset z Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus mówi w swoim modlitwie do Ojca, prosi o swoich o apostołów, jak i o wszystkich uczniów. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wioł ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Pan Jezus tak jak chodził po Galilei czy Judei, chodził i zadawał się z różnymi ludźmi, a przynajmniej najczęściej oskarżono, że zadawał się z grzesznikami, z tymi, którzy kradną, ci, którzy wykorzystują biednych, ci, którzy piją i oddają swoje ciała, na no nie, rząd, czy kobietami, czy mężczyznami. I mimo wszystko on z nimi się zadawał, on głosił Ewangelię. Takie też jest zadanie prawdziwego Kościoła, nie aby może uciekać od tych ludzi, i zamykać się w jakichkolwiek budynkach, czy uciekać na inny ląd, ale żeby głosić prawdziwą Ewangelię, miłość tym ludziom, to nie znaczy, że my mamy robić to samo, co oni. Jest to bardzo trudne, ale wykonalne, jeśli naśladujemy tego, który tego uczynił pierwszy raz, i Był nim Chrystus, Jezus. Odłączenie to nie fizyczne odłączenie, ale odłączenie to odłączenie w sposobie, w metodach życia, w tym, co ci ludzie robią. To chodzi o duchowe odłączenie. Paweł w liście do Galacjan w drugim rozdziele 21 werset napisał nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus Daremnie umarł. To znaczy, jeżeli ja wypełniając przykazania mogę być zbawiony, to po co w takim razie Jezus przyszedł? W Kościele Katolickim byłem wychowany i uczono mnie, że jeżeli będę żył dobrym życiem, będę wypełniał przykazania, będę chodził do Kościoła, będę chodził do komunii, na spowiedź, to może będę zbawiony, a w najgorszym wypadku jak będę dobry, to będę, pójdę do czyśćca. To w takim razie po co przyszedł Jezus i umarł? Paweł mówi tutaj, że z łaski Bożej przyszedł Jezus, żeby za mnie umarł, że to jest wystarczalne, całkowicie, że moje uczynki, które dzisiaj wypełnię, robię, to jak żyję, to nie jest po to, żebym był zbawiony, ale jest to dlatego, że Jezus mnie zbawił i czynię to z miłości do Niego. I teraz czy kościół taki, który nie mówi tak jak mówi Pismo Święte, jest kościołem Chrystusa? To jest po prostu pytanie moje, ale tą odpowiedź możemy znaleźć w Piśmie Świętym. W innym miejscu Paweł również w liście do Galacjan mówi coś takiego: Wiedząc wszak, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, czyli nie przez wypełnianie przykazań, ale tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy Chrystusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Dziesiątki religii mówią, żyj dobrze. Jak będziesz żył dobrze, będziesz zbawiony. Ale Pismo Święte mówi coś innego. Będą mówili, połączmy się razem, bo modlimy się do tego samego Boga, ale Słowo Boże mówi inaczej. Jedność, jednością prawdziwą jest jedność w Chrystusie. Jedność której źródłem jest Chrystus, ta prawdziwa miłość jednoczy, a nie jakieś idee i jakieś religie. Jeszcze jeden temat, który łączy się w Starym Testamencie i Nowym, to jest sprawa kadzidła. Mamy w Starym Testamencie kadzidło, mamy w Nowym Testamencie kadzidło. Popatrzmy tak krótko na ten temat, jak to, w jaki sposób ma to odbicie w obydwu przypadkach. Przeczytajmy z Księgi Wyjścia, rozdział 30, pierwsze 34 do 38. I znów powiedział Pan do Mojżesza, weź sobie wonności, żywice pachnącą, muszelki i galbałą pachnące i czyste kadzidło. Niech będą w równej ilości. Mierzając je, uczynisz z tego kadzidło wonne, zrobione tak, jak się robi wonności, posolone, czyste, święte. Zatrzesz na proszek jako części i położysz przed świadectwem w namiodzie spotkania gdzie ja będę spotykał się z Tobą i będzie to dla Was rzecz bardzo święta kadzidło w ten sposób przygotowanego nie będziecie robić dla siebie gdyż poświęcone jest ono dla Pana ktokolwiek by zrobił podobne, aby się rozkoszować jego wonią będzie wykluczony ze swego ludu a teraz przeczytajmy z księgi Apokalipsy rozdział 5 wiersz 8 na temat kadzidła a kiedy wziął księgę Tworo zwierząt i dwudziestu czterech starców upadło przed barankiem. Każdy mając harfę i złote czasze, pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. Jak to kadzidło starotestamentowe ma odbicie w Nowym Testamencie tak krótko, bo czasu już mamy niewiele? W jaki sposób to samo kadzidło, które istniało w Starym Testamencie ma odbicie w Nowym Testamencie? Ja lubię zapach kadzidła. Jest to bardzo fajny zapach bardzo przyjemne może lepiej to określenie brzmi. E, ja pamiętam, z, dokładnie nie teraz nie znam miejsca, ale gdzieś właśnie w Starym Testamencie jest napisane, że te wonności, ten zapach idzie do, a, idzie w górę i unosi się i Bóg może je wąchać, że tak powiem, moimi słowami. Są, jego wonią. są jego wonią. Właśnie i są bardzo przyjemne. A Dzisiaj y, też zauważa się, każdy z nas Polaków widział, jak kadzidło wygląda i uży, jak się go używa. A w pewnym sensie pytało się dlaczego, ja jak byłem małym dzieckiem pytałem się zawsze, dlaczego po co to, to kadzidło żeby ładnie pachniało mieszkanie, jak było e, przyszli ministranci do domu ale kiedy czytamy a właśnie z Apokalipsy ten e, werset e, to tłumaczy wszystko, że, że kadzidło nie ma tak jakby sensu ale te modlitwy, które my dzisiaj mówimy, które każdy człowiek spragniony z, Spragnione sprawiedliwości, każdy człowiek zraniony, który wypowiada modlitwę do Boga, prawdziwego Boga w imieniu, Chrystusa. w imieniu Chrystusa one się unoszą, one idą właśnie do Boga i myślę, że w Starym Testamencie, w Starym jest pełny obrazów, oni też się modlili i też wiedzieli, że Bóg wysłuchuje ale właśnie tego gadzidło miało wskazywać na to, że te modlitwy idą do góry i Bóg je wysłuchuje także w Nowym Testamencie kadzidłem, który Pan ma upodobanie. Są modlitwy Jego świętych, Jego ludu, którzy należą do Chrystusa. Dziękuję Ani, dziękuję Józefowi i dziękuję Michałowi. Dziękujemy. Dziękujemy.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 Masz życie wieczne z Jezusem Chrystusem według Jego przyrzeczenia. Trwaj w tym, a nie zawiedziesz się. Dziękujemy zawsze za Was, Bogu i Ojcu, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Za Was, którzy słuchacie i przyjmujecie naukę Chrystusa i apostołów z wiarą. Gdy pragniesz rozmawiać teraz, możesz telefonować na numer 456-3887 456-3887 Kierunkowy 708 lub 503-0068 5 0, 3, 0, 0 6, 8, albo 931 1401 931 1401 Obydwa telefony, numer kierunkowy 773. Zapraszamy do telefonu 456 3887, kierunkowy 708 lub. 503 0068 albo 931 1401 obydwa telefony numer kierunkowy 773 w ciągu tygodnia możesz telefonować na te same numery telefonów i zastanówmy się każdy z nas spotka Chrystusa jeśli nie spotkasz Chrystusa Zbawiciela teraz spotkasz Chrystusa Sędziego później do której grupy ty należysz? Do usłyszenia mówi Tadeusz Tomal.